Minuta po godzinie dwudziestej, czas na magazyn reporterów Radia Afera, co dzisiaj w programie, dzisiaj poruszamy tradycyjnie dwa tematy, będzie rowerowo, to na pewno. Tak, bo Poznań jest największym miastem w Polsce bez miejskiej usługi rowerowej. Przynajmniej tak mówią i na to się powołują autorzy Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, która miałaby przywrócić Poznański Rower Miejski. Taka forma transportu w stolicy Wielkopolski już kiedyś była, konkretnie od 2012 do 2022 roku, kiedy to ją zlikwidowano. Powód? Według władz miasta zbyt wysokie koszty utrzymania względem liczby wypożyczeń pojazdów, podczas gdy zwolennicy roweru miejskiego uważają, że owe koszty to w że poznania tak naprawdę były i byłyby gdyby wprowadzono rower grosze. Czy inicjatywa ma szansę powodzenia i jak się żyje rowerzystą w Poznaniu bez takiej usługi? O tym już za chwilę w pierwszej rozmowie będziemy gościć Karola Raniszewskiego, czyli wiceprezesa stowarzyszenia Rowerowy Poznań. A po 20 minutach, o 20:30 plus minus zmienimy temat o butelkach i puszkach o systemie kaucyjnym dokładniej, bo pod koniec poprzedniego tygodnia przedstawiciele Poznańskiej struktury Konfederacji, protestowali, a raczej wyrazili swoją opinię, może chyba tak można powiedzieć, o tym, o systemie kaucyjnym, o wprowadzonym systemie, który działa już od jesieni poprzedniego roku. Ich zdaniem on nie działa skutecznie, Polacy są rozczarowani jego działaniem. Też wygłaszali hasła o unijnym absurdzie klimatycznym oraz o tym, że Polacy są śmieciarzami przez yy, koalicję rządzącą. Tłumaczyli oni, że wprowadzając ten system, obywatele stali się śmieciarzami, którzy z takowymi workami podróżują do punktów oddania kaucji. Yy, o wypowiedziach działaczy partii oraz pani minister henning, Paulina henning to usłyszycie w naszym materiale, a w rozmowie o samym systemie kaucyjnym już dokładniej porozmawiam z redaktorem Jakubem Wojajczykiem z Zielonej Interi. Za realizację magazynu reporterów odpowiada Szymon, dopierała za transmisję na YouTube, którą możecie oglądać e, Mikołaj Pluciński i Franciszek Szymański. Program przygotował e, oraz w tym momencie prowadzi Mateusz Markiewicz oraz przy drugim mikrofonie Zuza Pobłocka-Bulczak. E, zostańcie z nami na magazynie reporterów Radio Afera. Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my...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 No! Yeah. I say I Wayne. I say, Wayne. I say Guller, man. I don't wanna be the president of America. I Jesus. I don't wanna be a candidate for. We're All I wanna do is. Ice, yeah. Ice, yeah. Ice, no. I want to. Poznań jest największym miastem bez rowerów na minuty. Zlikwidowano je w stolicy Wielkopolski pod koniec 2022 roku. O przywrócenie tego typu jednośladów apeluje Stowarzyszenie Wspólne Jutro. Jak to miałoby wyglądać w Poznaniu oraz jak to wygląda w innych dużych miastach w Polsce? O tym usłyszycie w naszym materiale. Naprawiamy to, co miasto Poznań zepsuło już lata temu. Bo rower miejski w Poznaniu już kiedyś mieliśmy, funkcjonował on przez wiele lat, był groszowym wydatkiem w całym budżecie miasta, funkcjonował i Poznaniacy go po prostu uwielbiali. Mówi członek Stowarzyszenia Ruch Wspólne Jutro, Kacper Nowicki. Miasto Poznań zamknęło rower miejski argumentując, że jest to drogie i niepotrzebne, że liczba wypożyczeń spada i generuje to wielkie koszty, a my chcemy Państwa przekonać do tego, że to bzdura. Miasto Poznań wydawało na system roweru miejskiego... W momencie jego zamknięcia 8 milionów złotych rocznie. Miasto zamykając rower miejski nie dało ludziom żadnego prawdziwego transportu osobistego, który mogliby wykorzystywać każdego dnia. Stoi w rogu placu kolegiackiego strefa Hop and Go dla hulajnóg elektrycznych, prywatnych firm, które nie płacą w Polsce podatków i które są produkowane w Chinach, jednocześnie zanieczyszczając środowisko i generując niebezpieczeństwo dla pieszych w naszym mieście. Za strefy Hop and Go zapłaciło miasto. 400 tysięcy złotych miasto wydało na to, żeby stworzyć takie strefy dla tych hulajnóg, które niestety pomimo tego często spotykamy wciąż na mieście walające się w różnych przestrzeniach. Planujemy wykorzystać do tego obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, w ramach której zbierzemy podpisy Poznanianek i Poznaniaków, którzy popierają to i którzy chcą, aby w Poznaniu był rower miejski. Jednocześnie wiemy, że naprzód poszła technologia. Naprzód poszedł zarówno ten transport osobisty. Pamiętacie Państwo na pewno jak te rowery wyglądały w przeszłości? Że one nie były idealne, bardzo często się zacinały, który nie kosztuje milionów, tylko tak jak kiedyś za 20 minut jest darmowy, a następnie kosztuje kilka złotych za godzinę. Jesteśmy także otwarci na wszystkie rozmowy i dialog z miastem, z klubami w Radzie Miasta z panem prezydentem. I jednocześnie liczymy na to, że nasza uchwała będzie jedynie początkiem tej dyskusji. Dzień dobry, nazywam się Martyna Jałoszyńska. Jestem radną miasta stołecznego Warszawy, natomiast pochodzę z Poznania i mieszkałam tutaj jeszcze parę lat temu, kiedy rower miejski faktycznie funkcjonował. I muszę przyznać, że naprawdę dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że miasto zdecydowało się z niego zrezygnować, zwłaszcza, że pamiętam doskonale prezydenta Jacka jako tego, który poruszał się bardzo dużo rowerem i jednak na tym też trochę się wypromował. Jeżeli chodzi o Warszawę, w Warszawie mamy w tej chwili około 350 stacji roweru miejskiego i około 3,5 tysiąca rowerów zwykłych oraz elektrycznych, które funkcjonują. Rower miejski w Warszawie funkcjonuje od 2012 roku i w tym czasie zarejestrowało się w nim około 1,5 miliona użytkowników, czyli mniej więcej tyle, ile mieszka w Warszawie i został wypożyczony około 30 4 miliony razy. W samym 2025 roku z roweru miejskiego skorzystało około 230 tysięcy osób. Było to 4,5 miliona wypożyczeń, a mieszkańcy i osoby korzystające przejechały na rowerach miejskich około 10 milionów kilometrów. Wrocławski rower miejski działa praktycznie nieprzerwanie od 2011 roku. Wrocław był też przez lata liderem w zakresie infrastruktury rowerowej i inwestowania w poruszanie się rowerem po mieście. Zaznacza radny miasta Wrocławia, Jakub Janas. Tytuł ten utracił na rzecz Poznania, który w ostatnich latach zdecydowanie przyspieszył i muszę przyznać, że odwiedzając Poznań trochę zazdroszczę tej jakości infrastruktury rowerowej. W tym aspekcie tym bardziej niezrozumiała jest decyzja o rezygnacji z systemu roweru miejskiego, która została podjęta w Poznaniu. To dosyć oczywiste, że jeśli mamy tak duże inwestycje w infrastrukturę, tak dużo poznaniaków i poznaniaczek porusza się rowerem, no to system roweru miejskiego byłby integralną częścią tego całego ekosystemu. Miasto Konin trochę inne miasto niż te, które teraz padły, czyli Warszawa, Wrocław, no i Poznań, w którym się teraz znajdujemy. Konin miasto średniej wielkości, ale miasto, gdzie debata podobna na temat roweru miejskiego jak w Poznaniu. Podkreśla radny miasta Konina Piotr. Czerniejewski. W ostatnich latach często pojawiały się takie głosy, że może warto by zlikwidować koniński rower miejski, bo liczba wypożyczeń spadała, no tylko spadała przez pandemię tak naprawdę, bo po pandemii miasto na szczęście nie podjęło tego kroku, co Poznań, nie podjęło tej decyzji o likwidacji roweru miejskiego, argumentując to spadającą liczbą wypożyczeń, tylko poczekało, jaka będzie zmiana zachowań właśnie po, po zakończeniu pandemii. I okazało się, że od roku 2023 te wypożyczenia konińskiego roweru miejskiego zaczęły rosnąć. I może to trochę daleko idący wniosek, ale uważam, że gdyby Poznań również poczekał, to taki wzrost wypożyczeń, popandemiczny wzrost wypożyczeń również miałby miejsce. Te miasta, z których radnych gościmy, łączy też jeszcze jedna rzecz. Każdy z nich ma bilety na tramwaje i autobusy tańsze niż Poznań. I de facto każde miasto w Polsce ma dzisiaj bilety na transport publiczny tańsze niż Poznań. Poznań po ostatniej podwyżce biletów jest miastem z jednym z najwyższych cen biletów w całej Polsce. A jednocześnie Poznań nie daje swoim mieszkańcom żadnej możliwości przemieszczania się na tej chociażby ostatniej mili za najniższą cenę. Poznań jest największym miastem w Polsce, w którym nie figuruje żaden system roweru miejskiego. Podobny problem ma Kraków, który obecnie ma jedynie możliwość wypożyczania w systemie abonamentowym tych rowerów i chcemy pokazać, że czas najwyższy, żeby Poznań ten system miał. Podpisy będziemy zbierać od Poznaniaków na ulicach. Odpalamy także internetową zbiórkę poparcia, w której osoby, które nie mają prawa wybierania Rady Miasta Poznania, a jednak chciałyby z takich systemów Korzystać, mogą nas wesprzeć metodą online, a także będzie można podpisać się w 10 punktach partnerskich, w kawiarniach i w restauracjach w całym mieście. A moim gościem jest Karol Raniszewski, czyli wiceprezes Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że się i widzimy i słyszymy. To może zacznijmy od takiego pytania diagnostycznego, bo pewnie ono nam ustawi resztę rozmowy i resztę odpowiedzi. Czy poznaniacy, z Pana perspektywy również, jak Pan faktycznie działa w stowarzyszeniu, czy poznaniacy chętnie przesiadają się na rower? No myślę, że to nie jest nawet moje zdanie, tylko to jest kwestia tego, co widzimy. Widzimy liczby, a widzimy mianowicie to, że Poznań ma największy zmierzony udział ruchu rowerowego w Polsce. On w 2019 roku wynosił 8,4% wszystkich podróży poznaniaków po mieście. No, jest to więcej niż jakiekolwiek inne polskie miasta, aczkolwiek no, jest to znacznie też mniej niż miasta za naszą zachodnią granicą. Nie mówię nawet o Amsterdamie czy Kopenhadze, ale chociażby miasta za naszą zachodnią granicą, te najbliższe miasta niemieckie, które mają, które sięgają 20%, no i do takiego poziomu powinniśmy na pewno dążyć. I to wszystko bez poznańskiego roweru miejskiego, więc myśli pan, że gdyby faktycznie on został wprowadzony, to cieszyłby się zainteresowaniem? On się cieszył zainteresowaniem. Od no, początku lat dziesiątych mieliśmy ten rower miejski. By, było to, był to na pewno impuls, który mieszkańcom Poznania pokazał nie tylko mieszkańcom Poznania, wielu innych miast pokazał, że rower może być takim codziennym, pełnoprawnym środkiem transportu. Natomiast ta formuła no, zaczęła się w pewien sposób wy, wyczerpywać. Padają takie stwierdzenia, że tutaj pandemia temu zaszkodziła. Na pewno temu, żeby, żeby rower, znaczy rower miejski zaczął tracić użytkowników pandemii. To nie do końca jest prawda, bo pierwszy taki spadek w Poznaniu zauważyliśmy i to spory spadek w 2019 roku, a więc jeszcze przed pandemią. W 2018 roku to był szczyt zainteresowania tą formą no, podróżowania po mieście, nazwijmy to. Mieliśmy ponad milion sześćset wypożyczeń. Rok później, pomimo tego, że system się rozbudował, tych wypożyczeń już było tylko milion z groszem. No i od tego czasu potem oczywiście doszła pandemia. W pandemii przez miesiąc ten rower ponad miesiąc nie działał, ale tak stopniowo, spadały te wypożyczenia. W ostatnim roku, w 2022 pozostało jedynie około 300, nawet niecałe 300 tysięcy wypożyczeń w ciągu roku, a to się przekłada tak naprawdę na koszt roweru miejskiego, tego rozwiązania, bo no, Umowa z operatorem opiewa na jakąś tam stałą kwotę i teraz jeżeli spada nam liczba wypożyczeń, to do każdego wypożyczenia dopłacamy więcej. No i finalnie w 2022 roku, jeżeli dobrze policzyć, to... Do każdego wypożyczenia dopłaciliśmy prawie 25 zł. Mhm. No i to jest no, ekonomicznie tak naprawdę mało uzasadniony wydatek z punktu widzenia miasta. Natomiast myślę, że to co o czym warto powiedzieć, my nie powiedzieliśmy ok, likwidujmy w takim razie rower miejski, tylko my powiedzieliśmy te pieniądze wykorzystajmy w sposób bardziej efektywny. A co to znaczy w sposób bardziej efektywny? To znaczy przeznaczmy je na inwestycje, czyli na te wydatki majątkowe. Do tej pory Poznań wydawał na budowę dróg dla rowerów, to była taka paczka zagwarantowana za w budżecie, w wieloletniej prognozie finansowej. Ona wynosiła 8 milionów złotych i tyle samo wydawaliśmy rocznie na utrzymanie, samo utrzymanie roweru miejskiego. No... Czy to były wydatki, które się równoważyły no, po tych 30 czy ponad 30 milionach przez ostatnie 3 lata, które wydaliśmy, 4 lata, które wydaliśmy na rower miejski, no nie zostało tak naprawdę nam na ulicach nic. Natomiast te same 30 milionów, które wydaliśmy na budowę infrastruktury rowerowej, one no, dalej na tych ulicach widać i, o, i to dalej generuje ruch rowerowy. No właśnie, to są e, argumenty, które chociażby czytamy na stronie e, Miasta Poznania, ponieważ temat rowerowy, Roweru miejskiego gdzieś tam wracał w ciągu ostatnich lat. Na przykład w zeszłym roku, kiedy te rowery miejskie zostały uruchomione tak naprawdę na kilka dni przy okazji festiwalu, przy okazji Malta Festiwal. No i wtedy temat powrócił i w takiej odpowiedzi w biuletynie faktycznie miasto powoływało się dokładnie na to, co pan mówi. Ale chciałabym jeszcze wrócić do kwestii wyczerpania tej formuły. Co to oznacza? Co się przełożyło na wyczerpanie fo formuły? Znaczy domyślam się, że nie mamy jakichś, nie wiadomo jakich analiz teraz tego, jakie faktycznie pojazdy uwielbiają poznaniacy, ale najwidoczniej była to bardzo widoczna zmiana, o której pan mówi w tej liczbie wypożyczeń. Co się na to przełożyło? To znaczy, dlaczego tak spadła ta liczba wypożyczeń? Tak, i czemu tak gwałtownie? Na, do, na pewno złożyło się na, na to kilka czynników, to na pewno nie był jeden czynnik. Mhm. Po, Trudno mi tutaj może uszeregować, ale, ale na pewno jednym z czynników była no jednak bardzo niska jakość obsługi operatora tych rowerów miejskich. Wielu użytkowników nam relacjonowało czy, czy, czy zgłaszało się do nas z problemami, które mieli z wypożyczeniami. No niestety tutaj na, niewiele tak naprawdę te środki naprawcze przyniosły skutku na naszą, między innymi, na, no, my się zajmowaliśmy tym i na naszą, na nasz wniosek z zarząd Transportu Miejskiego, na przykład wynajął firmę, która sprawdzała, czy rowery były dobrze alokowane, na tej podstawie nakładali kary na użytkownika, na, na przepraszam, na operatora, no i, i tych problemów było dużo, były problemy z infolinią, i tak dalej, i tak mhm. dalej. Po drugie, no, na pewno konkurencja hulajnóg, tutaj hulajnogi weszły, Odciągnęły na pewno część użytkowników, no bo Hulajnoga jest pojazdem trochę mniej wymagającym chyba, przynajmniej no tak z punktu widzenia ekonomiki ruchu mm -hmm. pojazdem. No i myślę, że też to, o czym ja wspomniałem, czyli to, że wyczerpała się formuła, to znaczy, jeżeli jesteśmy użytkownikiem roweru miejskiego, no to zwykle korzystamy z niego albo okazjonalnie, albo korzystamy z niego, no właśnie przyzwyczajając się do tego, żeby jeździć rowerem. No, ale ten rower miejski to nie jest idealnym sposobem podróżowania po mieście, w związku z czym no, w pewnym momencie myślimy sobie... OK, skoro mogę się poruszać rowerem po mieście na co dzień, to dlaczego nie mam się poruszać swoim rowerem? Tylko mm -hmm. za każdym razem mam liczyć na to, że, że, że znajdę ten rower na stacji, że mm, on będzie możliwy do wypożyczenia, że mm, no, jakiś tam koszt ewentualnie tego poniosę. A więc część użytkowników myślę, że po prostu przerzuciła się na własny rower. Mm -hmm. no, to jest bardzo ciekawe. Czyli można powiedzieć, że te rowery to może miały taką funkcję troszeczkę takiego zapalnika i takiego pokazania, że można podróżować rowerem po mieście. Ale że ostatecznie chyba faktycznie użytkownicy jednośladów wolą po prostu mieć swój bardziej niezawodny sprzęt, o który dbają. To chyba też taka właśnie zmiana w użytkowaniu po prostu. No tak, no to jest widoczne w wielu miastach. To od, od po 2010 roku to uruchomiło w wielu miastach właśnie ten ruch rowerowy nawet zyskało taką nazwę efekt Veturilo, czyli, hmm. czyli właśnie to, że warszawiacy przede wszystkim nauczyli się jeździć rowerami po mieście, ale w wielu innych krajach, w wielu innych miastach również się to stało. Natomiast, no właśnie, no, ta liczba wypożyczeń spadała z roku na rok i bo teraz tak, co my chcemy tak naprawdę mieć w mieście? Czy chcemy mieć rower w mieście, rower miejski jako, jako cel sam w sobie? Bo my mówimy, że miasto rowerowe to jest jednak takie miasto, gdzie gdzie dużo osób korzysta z roweru. Czy to będzie swój rower, czy to będzie rower wypożyczony. Mhm. Tych podróży po mieście rowerem powinno być tak naprawdę jak najwięcej. No i ten rower miejski, on był doskonałym narzędziem do osiągnięcia tego celu, ale... W naszym mniemaniu nie celem samym w sobie. Czyli, mhm. czyli no, okej, okay, jeżeli potrzebujemy tego jako narzędzia, korzystajmy z tego, ale nie utrzymujmy go za wszelką e, cenę i, i właśnie przy, przy każdym koszcie, który mhm. tam jest. A jednocześnie faktycznie w bardzo wielu polskich miastach taki rower funkcjonuje i tak się zastanawiam, czy przypadkiem jakimiś takimi argumentami za tym, nawet jeżeli byłoby to no, nieopłacalne dla miasta, to czy może nie byłoby to, że no, po pierwsze pewnie nie każdy sobie może pozwolić w danym momencie na zakup roweru albo na przykład e, faktycznie jeżeli w większych miastach całkiem sporym procentem mieszkańców e, są chociażby na przykład studenci, no to też zakładam, że nie będą e, takiego roweru kupowali sobie e, na chwilę, ale też tak sobie myślę, czy to nie jest przypadkiem dobry gest w stronę turystów, żeby takie miejskie rowery były, że po prostu nie trzeba ze sobą przywozić swojego sprzętu, tylko można się przemieść z miejsca na miejsce. Czy to na przykład wizerunkowo nie byłoby, nazwijmy to opłacalne właśnie? To są pewne argumenty, ale z drugiej strony, może zacznijmy od tego, bo tutaj też padło chyba takie stwierdzenie w audycji, że jesteśmy największym miastem w Polsce, które nie ma rowerów miejskich. No, to trzeba sprostować. Mhm. Największym miastem, które nie ma rowerów miejskich w Polsce jest Kraków. Mhm. I Kra Kraków jest jednocześnie miastem najbardziej turystycznym w Polsce. Tak? Czyli tam też Turyści e, doskonale radzą sobie bez e, roweru miejskiego. Tam jest, zdaje się, system abonamentu na rower. System abonamentu na rower, tak. I z tym, że to jest system, który jest skierowany do mieszkańców, którzy mogą sobie rzeczywiście na pół roku, czy tam na mm. rok wypożyczyć e, rower. I e, jakby pomysłów na to, w jaki sposób wydać pieniądze, żeby e, mieć jakąś formę roweru miejskiego, jest wiele i myślę, że każdy z tych pomysłów e, to nie byłby pomysł tak drogi, jak utrzymywanie rozległej sieci wypożyczalni rowerów miejskich, no bo mówimy tutaj o kwotach, yy, o, wtedy to były kwoty około, około 7,5-8 miliona złotych rocznie. W dzisiejszych warunkach byłoby to już właśnie raczej około 10 czy 12 milionów rocznie. No bo jeżeli mówimy o turystach, można oczywiście uruchomić yy, wypożyczalnię stricte turystyczną, na przykład powiązaną y, gdzieś tam y, funkcjonalnie z dworcem, prawda, mhm. gdzie taki turysta przyjeżdża sobie do Poznania i już może sobie wypożyczyć y, rower, ewentualnie w jakimś innym miejscu, może go również wypożyczyć albo zwrócić. tak Nie musimy tak naprawdę mieć do tego sieci kilkuset wypożyczalni w mieście. Jeżeli mówimy o mieszkańcach, właśnie ten system krakowski, czyli wypożyczanie długoterminowe, no bo jeżeli nie chcemy kupować roweru, jesteśmy w mieście na przykład tylko na kilka miesięcy albo albo no po prostu nie mamy gdzie na przykład takiego roweru może tam drogiego trzymać, tak, no to właśnie może, może dobrym pomysłem jest uruchomienie takiej wypożyczalni. Też warto zwrócić uwagę, uwagę na to, że wszystkie te rozwiązania są rozwiązaniami albo komercyjnymi, albo takimi semikomercyjnymi, czyli miasto coś może rzeczywiście do nich dopłacać. Natomiast w większości ci użytkownicy, którzy potrzebują tych rowerów, ponoszą jakieś tam koszty ich wypożyczenia. Natomiast systemy takie stricte rowerów miejskich, jakie znamy, które zostały wprowadzone, głównie przez tutaj jedną z korporacji, która została potem praktycznie monopolistą na polskim rynku. To jest taki system, że zawiera się umowę z miastem. Miasto płaci stałą umowną kwotę za obsługę tego systemu, a to czy taki operator potem wywiązuje się na przykład ze swojej usługi, czy, czy te rowery jeżdżą, czy one są dostępne i tak dalej, i tak mhm. dalej, no to już jest bardzo trudne w kontroli tak naprawdę... Płacimy i tak, i tak za to, nieważne czy właśnie, czy danego roku wypożyczymy milion osiemset razy te rowery, czy wypożyczymy je tylko trzysta tysięcy razy, ta kwota cały czas jest taka sama, więc nam się wydaje, że jednak w tym systemie coś jest no, nie tak. Mhm. No, A skoro nie ten system, no to właśnie była mowa o tym, żeby te środki ulokować gdzie indziej i e, tak m, miało się stać właśnie według programu e, rowerowego nad lata 2017-2020 e, 2025. No i czy z Pana perspektywy faktycznie ta infrastruktura rowerowa się rozwinęła, czy jeszcze jest dużo do zrobienia? Myśmy w ubiegłym roku, pod, pod koniec ubiegłego roku podsumowaliśmy ten program rowerowy, który był jakby z perspektywą właśnie do 2025 roku. No i miasto w dalszym ciągu no, nie wypełniło jakby tego swojego zobowiązania budowy kompletnej sieci dróg dla rowerów, tych podstawowej tego szkieletu dróg dla rowerów do tego 2025 roku. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Natomiast jeśli wrócilibyśmy, do, o, im byłaby mowa o finansach, to jak wspomniałem wcześniej, na budowę dróg dla rowerów mieliśmy przewidziane w budżecie 8 milionów złotych, zabezpieczone, nie licząc powiedzmy takich inwestycji które czasem powstają przy okazji nie? budowy tramwaju, budowy jakieś tam drogi, gdzie powstaje droga dla rowerów. To był budżet, który był wydzielony wyłącznie na budowę dróg dla rowerów. Ten budżet po likwidacji roweru miejskiego wzrósł do 12 milionów, a więc rzeczywiście mamy więcej pieniędzy na to, żeby je wydawać. No, ten rok obecny wydaje się, że będzie takim trochę zastojem inwestycyjnym, co nie oznacza, że nic się nie dzieje. To znaczy my tego może nie zobaczymy akurat w tym roku zbyt dużo tych inwestycji na ulicach. Natomiast no, już yy, półtora roku temu miasto zapowiedziało kilka, to jest bodajże cztery czy pięć dużych inwestycji, które no, są w tym momencie w trakcie projektowania. Wiadomo, że Budowę dla drogi dla rowerów nie zaczyna się od wbicia łopaty w ziemię, natomiast to jest, jest proces cały inwestycyjny no i mamy nadzieję, że rzeczywiście to przyspieszenie, które było dość głośno zapowiedziane, ono nastąpi i w ciągu tych najbliższych no, dwóch, trzech lat, bo była mowa o 2028 roku, rzeczywiście zobaczymy sporo tych inwestycji w, na ulicach. Natomiast, no, znowu wracając do tych finansów, jeżeli byśmy mieli w tym momencie wydać 10 czy 15 15 milionów złotych na to, żeby rower y, miejski znowu funkcjonował, to my mówimy, to w takim razie weźmy te 10 czy 15 milionów i dołóżmy do tego budżetu inwestycyjnego, bo no, tak naprawdę mówię, jesteśmy dalej w połowie drogi do tego, żeby osiągnąć przynajmniej ten szkielet podstawowych dróg dla rowerów, a więc no, te potrzeby są, mówimy tutaj o potrzebach i no, jakby takich stricte inwestycyjnych, ale też no, rozbudowy choćby komórki czy komórek w urzędzie, które są odpowiedzialne za te inwestycje, no bo ktoś te inwestycje mhm. również musi przygotowywać. Mhm. No i żeby gdzie było o tym ewentualnym rowerem miejskim w ogóle po czym jeździć, to myślę, że będziemy się z pewnością temu przyglądali, a tak na koniec jeszcze tylko powiem, że również będziemy się przyglądali tej inicjatywie uchwałodawczej zainicjowanej przez wspólne jutro, bo na zbiórce internetowej podpisów na ten moment jest ich 3174 na 3200 ustawionych tutaj w tym limicie. No więc zobaczymy, co się dalej będzie działo i w takim razie będziemy się przyglądać. Moim gościem był Karol Raniszewski, wiceprezes Stowarzyszenia Rowerowy Pozań. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dobranoc. No. I zostańcie koniecznie z nami na drugą część programu, bo w niej usłyszycie o systemie kaucyjnym. Zostańcie z nami, zostawiam Was w rękach Mateusza Markiewicza.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 blood we've shed before Did you ever stop this notice this crying earth this weeping sure I I I I I <laughs> What have we done to the world Look what we've done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 A już za moment na naszej antenie o systemie kaucyjnym słów kilka. W czwartek przedstawiciele poznańskich struktur konfederacji wyrazili swoją opinię na temat właśnie wspomnianego już przeze mnie systemu. Ich zdaniem nie działa on skutecznie, a Polacy są rozczarowani jego działaniem z pełnym butelek workiem na śmieci. W rękach wygłaszali hasła o unijnym absurdzie klimatycznym, cytuję, i prowadzącym konferencję, prowadzący konferencję towarzyszył również swojego rodzaju rekwizyt. Worek na śmieci wypełniony plastikowymi butelkami oraz banery z hasłem zrobiliście z Polaków śmieciarzy. Sama konferencja wspomnianej partii była pod siedzibą Koalicji Obywatelskiej. No właśnie, co oni sądzą na ten temat oraz zapytaliśmy o to zdanie panią minister Paulinę henning glaskę minister klimatu i środowiska. O tym więcej w naszym materiale. My chcemy, no mówiąc o pewnym problemie, być w miejscu, w którym uważamy, że są osoby, które ten problem wygenerowały. Stąd jesteśmy właśnie przy biurze KO Wielkopolska na Zwierzynieckiej 13 w Poznaniu. Radosław Król, lider konfederacji w Poznaniu. Przede wszystkim system kaucyjny został wdrożony nieprawidłowo, absurdalnie i ze szkodą dla obywateli. Ludzie są zdenerwowani, wkurzeni tym, że kupują, e, tak jak zawsze kupowali wodę, puszki, to znaczy napoje w puszkach, natomiast doliczane jest do każdej takiej butelki, czy też puszki 50 groszy. Później są problemy z odzyskaniem tych pieniędzy, bo sklepy małopowierzchniowe w ogóle nie mają obowiązku przyjmowania, wielkopowierzchniowe mają taki obowiązek, ale jak widać nie działa to. No i generalnie frustracja społeczna jest na bardzo wysokim poziomie jestem wiceprezesem Ruchu Narodowego w Poznaniu. System kaucyjny nie ma racji bytu w tej formie, szanowni państwo. Mieliśmy bardzo dobry, jakby to powiedzieć, sposób na recykling śmieci, tak? Mieliśmy różnego koloru worki na śmieci, na, na plastiki były WT worki, to się sprawdzało. Nie płaciliśmy kaucji w sklepach. Produkty przez to były tańsze. Teraz oczywiście musimy za każde butelki płacić 50 groszy za butelkę, tak? I walczyć, żeby te pieniądze odzyskać. Ten system kaucyjny mógłby zostać stworzony z głową, jeżeli rządzący zdecydowaliby przerzucić odpowiedzialność na gospodarkę odpadami na producentów, a nie na konsumentów. Natomiast stało się inaczej. Przez to musimy stać z workami pełnymi śmieci w kolejkach przed butelkomatami, które okazują się być niedziałające, zepsute i są z tego same problemy. Mówimy jasno i wyraźnie, jeżeli nie działa automat, każdy może iść odnieść butelki do kasy. Tu już poprosiłam operatorów, miałam z nimi spotkanie, by poprawili edukację w tym sekresie. Kolejne utrudnienie, bo kasjerzy nie zawsze mają czas, tak jak na przykład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 I czas na drugą rozmowę, 37 minut już po godzinie 20. Jakub Bojajczyk z redakcji Zielonej Interi jest z nami online. Dzień dobry panie Jakubie, czy się słyszymy? Czy się, czy się słyszymy? Tak? Dzień dobry, tak. Dzień dobry. Właśnie, jeżeli chodzi o sam system kaucyjny, dzisiaj była konferencja Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dokładnie do końca marca 2026 roku Polacy zwrócili około 520 milionów butelek i puszek objętych kaucją. Czy to jest sukces, jeżeli chodzi o te liczby? Robi to na panu wrażenie, czy raczej to dopiero taka rozgrzewka przed tym, co powinniśmy zebrać, jeżeli chodzi o te butelki, puszki w systemie kaucyjnym? Czy robi wrażenie? No i tak i nie, bo widać, że ten system faktycznie się rozkręca, natomiast no w zasadzie z tygodnia na tydzień te liczby rosną i to w bardzo szybkim tempie. Zresztą ministerstwo też dzisiaj podkreślało podczas tej konferencji, no zebraliśmy teraz, no bo system de facto ruszy ruszył w styczniu, co prawda start taki formalny był w październiku, natomiast no, tak naprawdę ruszył od stycznia. W trzy miesiące, no bo to są dane do końca marca, zebraliśmy 500 milionów opakowań. Domyślnie te 500 milionów opakowań, jak mówiła dzisiaj pani wiceminister, będziemy zbierać w ciągu jednego miesiąca. Mhm. Moim zdaniem powinno być tego jeszcze więcej, bo z moich danych wynika, że samych butelek PET y, sprzedaje się w Polsce około miliarda miesięcznie. Wiadomo, sprzedaż, a zbiórka to też są trochę dwie inne rzeczy, no ale taki jest plan, żeby te pół miliarda, o których dzisiaj mówiono, zbierać nie w trzy miesiące, ale w miesiąc. To jak może przekonać tych te osoby, które nie oddają puszek, butelek w systemie kaucyjnym do tego, żeby je oddawały? No bo niektórych kwota 50 groszy jednak nie przekonuje, żeby iść do butelkomatu z tymi butelkami i je zwrócić, wolą po prostu wyrzucić. No tutaj właśnie podstawą miała być ta zachęta finansowa. Pytanie, czy te 50 groszy zostanie utrzymane, bo tak jak pan mówi, też pojawiają się głosy, że już, już zresztą od samego startu pojawiały się, że te 50 groszy to może być trochę za mało. Może to będzie na przykład złotówka, ale to można dosyć łatwo zmienić chyba nawet rozporządzeniem. Natomiast jeśli do kogoś nie przemawia nie przemawiają te pieniądze, może te 50 groszy, czy nawet złotówka, to jest za mało. No może sobie pomyśleć, że mm, ktoś te pieniądze zarobi. tak? tutaj ze strony chociażby Konfederacji, ale też innych partii pojawia się, pojawiają się takie argumenty, że ktoś zarabia na tym systemie kaucyjnym. To nie do końca to jest prawda, bo w dużej mierze ta nieodebrana kaucja finansuje jakby koszty operacyjne tego systemu, czyli na przykład przewożenie opakowań ich liczenie. No ale możemy sobie pomyśleć wydaliśmy te pieniądze, zostały one już wpłacone do czyjejś kasy, no to dlaczego ktoś ma zabierać mi te pieniądze tak naprawdę, już bez względu na to, jaka to jest stawka, ale też wydaje mi się, że rzadko jest tak, że kupujemy tylko jeden napój w sklepie, kupujemy skrzewkę e, lub e, jeszcze więcej opakowań. Mhm. No i tu, tu nie jest 50 groszy i załóżmy kupując skrzewkę wody mineralnej czego tak naprawdę nie polecam, bo kremówka jest równie dobra no to już się robi 3 złote, tak? Za 6 butelek, czy tam 4 złote za 8. No moim zdaniem to już jest kwota, o którą warto powalczyć i pomyśleć, że no hej, chciałbym dostać z powrotem te pieniądze, a to nie jest trudne zanieść te butelki do recyklomatu. A jeżeli porównamy ten polski start systemu kaucyjnego z innymi krajami w Europie, nie wiem, Słowacja czy Litwa, mm -hmm. na Słowacji on działa od czterech lat, tam jeden z najskuteczniejszych wskaźników w Europie, ponad 90% ten wskaźnik z Kaucja wynosi 15 eurocentów, na Litwie on działa już trochę dłużej, bo 10 lat tam również yy, osiąga się ponad 90% zwrotu opakowania, tam jest 10 eurocentów ta kaucja. Tam to mhm. wygląda lepiej, czy gorzej jak? Bo to wiadomo, jest, jest to trochę dłużej, wiadomo, na Litwie między innymi, ale czy tam po, tym, po tych 10 latach to wy wygląda dobrze? No na pewno, no ten system, tak jak pan mówi, rozwijany przez 10 lat, my tak naprawdę rozwijamy go, znaczy rozwijamy, no staramy się jakoś aktualizować to, co się da przez dopiero kilka miesięcy, ale są też, warto to nadmienić, że są też kraje, gdzie ta kałce jest niższa niż w Polsce, to tam są, już nie pamiętam, gdzie dokładnie, ale są państwa, gdzie ona wynosi 30-40 groszy w przeliczeniu, więc to nie jest tak, że wszyscy dostają więcej niż my, to jest raz, a dwa, tak, w, w praktycznie we wszystkich krajach, jak kontaktowałem się z ekspertami, którzy tam byli, którzy byli przy wdrażaniu tych innych systemów kaucyjnych, no to pierwsze miesiące są właśnie takie, nazwijmy to w cudzysłowie, rozgrzewkowe. To znaczy bardzo, bardzo dużo jest analiz, właśnie bardzo wartościowy jest ten feedback od klientów, a tak jak u nas, no u nas to przybrało w taką bardzo mroczną stronę, bo tam przerzucanie się rolkami, oskarżeniami i tak dalej. Fajniej by było, gdybyśmy właśnie proponowali jakieś zmiany. Często się pojawia, że można by było ten system na przykład o małpki rozszerzyć. Myślę, że ministerstwo dosyć, dosyć mocno już o tym myśli, bo to się pojawia praktycznie na każdej debacie. I tak, no, też trzeba wziąć pod uwagę, pan tu wymienił, taki kraj jak Litwa, no ale my jesteśmy dużo większym krajem, możemy się porównywać tak naprawdę trochę z Węgrami, które też ostatnio wprowadzały system kaucyjny z Niemcami, natomiast no, Niemcy wprowadzali system kaucyjny bodajże 20 albo 30 lat temu. Jesteśmy bodaj y, największym teraz krajem, który, który wprowadza ten system kaucyjny. Więc y, nie do końca te praktyki, które y, sprawdziły się albo szybciej zadziałały w innych krajach, będą, będą działać też u nas. Więc no, musimy, tak jak mówię, operatorzy muszą bardzo mocno teraz analizować. To, co się sprawdza, to, co się nie sprawdza. No i też już y, otrzymując y, tę kaucję, która nie została odebrana, y, no po prostu inwestować w ten system i go, i go cały czas zmieniać, tak żeby działał jak najlepiej. Te ponad pół miliarda butelek zniknęło z obiegu, jeżeli chodzi o te statystyki, ale czy według Pana jest realnie czyściej w lasach, na ulicach? Czy to widać y, na no własne oczy? Czy my to widzimy rzeczywiście, że jest dzięki temu czyściej, w naszej przestrzeni po prostu. To warto podkreślić: nie zniknęło z obiegu, tylko wróciło do obiegu i one wreszcie zostały poddane recyklingowi. To, co dzisiaj też moim zdaniem słusznie pani wiceminister podkreślała podczas tej konferencji: że gdybyśmy nadal segregowali te butelki w ramach zbiórki do żółtych pojemników no to tam w tej tradycyjnej zbiórce ten recykling wyglądał dużo gorzej. Tutaj no, pierwsze wskaźniki, które z kolei pani ministra Henning-Kloska kilka tygodni temu e, e, upubliczniła, to były takie, że 57% opakowań już wraca do obiegu, trafia do recyklingu. W przypadku tradycyjnej zbiórki to było co najwyżej 30-40%. Więc no, tu już mamy pierwszy wymierny efekt tego systemu kaucyjnego. Kolejnym wyzwaniem, tak jak już wspominałem, będzie skalowanie tego systemu, żeby e, przy większej liczbie opakowań też to się udawało. E, czy zauważam w środowisku zmiany? No trudno powiedzieć, tak jak też już wspominałem. W środowisku największym problemem, takim, takim najbardziej palącym chyba są właśnie te małpki. Natomiast też zdarza się, że... Czyli mówimy o butelkach szklanych głównie tutaj, tak? Tak, tak, tak, tak. tak butelki szklane po piwie, te, które jeszcze... To też warto zauważyć, bo, bo, bo zalegają te butelki, które jeszcze nie zostały objęte kaucją. Natomiast te kaucyjne, to też chociażby dzisiaj w, w, u nas w Zielonej Interii, ale inne media przez weekend to opisywały, był przypadek chłopaka 15-letniego Wiktora z Krakowa, który właśnie te butelki kaucyjne wybiera z, z zieleńców, z chodników, z trawników. No i dosłownie w nieco ponad miesiąc, zbierając, nie kupując i oddając, tylko właśnie zbierając y, zanieczyszczające opakowania, no, zarobił na tej kaucji 1700 zł, więc y, no, jest to na pewno jakiś efekt. To nie da się też ukryć, że y, ma to jakiś y, wymiar społeczny, osoby na przykład w kryzysie, takie też są doświadczenia z innych krajów, y, no też y, zajmują się wyszukiwaniem. Y, Czyli w innych odpadów. krajach też y... ludzie wyszukują te odpady i po prostu zarabiają tak naprawdę na tym, tak? Tak, zarabiają i mogą na przykład sobie kupić jedzenie, tak, co, co no, mówię, to ma jakiś też wymiar prospołeczny. Są też na przykład montowane specjalne, trudno to nazwać pojemniki, tylko jakby takie półki przy publicznych śmietnikach, gdzie jeśli komuś nie zależy na tym, żeby odzyskać kaucję, mówiąc kolokwialnie, ma to w nosie, pozostawia dla innych na takiej półeczce butelkę i dowolna osoba może sobie przyjść, zabrać tą butelkę i jeśli ona ma taką wolę, to ona może odnieść tą butelkę do sklepu i zarobić tę kaucję, więc... No myślę, że z miesiąca na miesiąc będziemy zauważali ten efekt prośrodowiskowy, a tym bardziej jeśli kolejne opakowania będą wchodziły do tego systemu kaucyjnego. Przez lata nam mówiono, żeby ten plastik zgniatać, teraz w drugą stronę to idzie, tego plastiku nie powinno mhm. się zgniatać, że jeżeli chcemy to oddać do butelkomatów, czy właśnie to nie, to z tego przyzwyczajenia ciężko się przestawić? No myślę, że nie, bo to była jedna z takich rzeczy, które wydaje mi się nam, Polkom i Polakom dosyć szybko teraz weszła krew, to była jedna z takich najgłośniejszych właśnie zmian, które wprowadzał ten system kaucyjny. No tutaj nie da się ukryć, że jest trochę zamieszania, ponieważ z jednej strony musimy oddawać pełne te butelki niezgniecione, to jest po to, żeby szczególnie czy recyklomaty, czy przedsbiorcy ręcznej skaner sobie lepiej poradził z takim kodem kreskowym, a ale fakt faktem często jest tak, że w recyklomatach jak tylko włożymy puszkę czy butelkę, to ona jest od razu zgniadana, żeby po prostu nie wozić powietrza. Niektóre sklepy mają tak, że wożą niezgnieśone puszki i butelki. No to jest kwestia już logistyki i, i po prostu tego, żeby przystosować się do tego właśnie skanowania, no bo to też jest bardzo kluczowe, żeby, żebyśmy skanowali i wiedzieli, ile jest tych, ile jest tych opakowań na rynku. Mm -hmm. Co w tym systemie dzisiaj najbardziej Polaków według pana irytuje? To są niedziałające butelkomaty? Czy to, że nie dostają gotówki, tylko dostają bon do danego sklepu? Czy po prostu tych, but tych butelkomatów też jest za mało w niektórych miejscach? No, dokładnie te trzy rzeczy bym wymienił. To znaczy, e, operatorzy podchodzą, no bo mamy tak naprawdę trochę wolny rynek e, wśród tych operatorów. Moim zdaniem to nie jest do końca odpowiednie rozwiązanie. Przydałaby się przynajmniej jakaś organizacja, która by to kontrolowała, która by e, zachęcała właśnie do stawiania tych recyklomatów, e, kontrolowała zbiórkę e, i faktycznie e, awarie recyklomatów to jest coś, co bardzo zniechęca ludzi. Eee, Bo jak to, się okazuje, że... że nawet jak jest awaria recyklomatu, to i tak w sklepie jest obowiązek, sklep musi przyjąć takie butelki, tak? Tak, tak. To, to, to warto podkreślić, tak, to ma pan rację, że eee... Sklep nie może używać takiej wymówki, że nam nie działa butelkomat i nie przyjmiemy tych butelek. Jest zapisane w ustawie, sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, które sprzedają napoje w takich butelkach, muszą bez względu na to, czy to będzie automat, czy to będzie zbiórka ręczna, są zobowiązane do tego, żeby przyjąć te opakowania. I tak samo na żądanie klienta, czyli nas, muszą nam wydać gotówkę. To też się, nawet ostatnio widziałem jakąś rolkę, że w sieci Biedronka ktoś y, przyszedł i, i powiedział, że, że, że chce wymienić bon na gotówkę i pani stwierdziła, y, że nie, bo u nas w Biedronkach to to, to jest tylko na bony. No to jest nieprawda. to e, Tak naprawdę tutaj powinna już kontrola wejść i, i, i zająć się takim sklepem i moim zdaniem powinno się to co najmniej skończyć mandatem. E, mm. Więc tak, no, ta dostępność recyklomatów są też pierwsze. pierwsze no, dzisiaj też ministerstwo mówiło o tych danych. Aż 78% zwrotów e, jest realizowanych właśnie przez automaty. Więc widać, że m, to rozwiązanie działa, jest najbardziej dla nas wygodne i, i nie da się ukryć, że będzie poszukiwane. Pytanie też... Co z małymi sklepami, tak, bo niektóre sieci stawiają u siebie właśnie w małych sklepach te recyklomaty, ale też małe osiedlowe sklepy, czy gdzieś załóżmy na wsi, które teoretycznie nie są zobowiązane do przyjmowania tych opakowań, to też moim zdaniem jest, troch, jest trochę problemem, no bo co ma powiedzieć, to, no, jeśli mieszkamy w mieście, to jest dosyć łatwo zwrócić te puszki czy butelki. Na wsi to już jeszcze robi trochę problem, no bo trzeba na przykład samochodem dojechać i, i szukać takiego butelkomatu, więc zdecydowanie y, jestem za tym, żeby tych butelkomatów pojawiało się jak najwięcej, żeby stawiały je sklepy, być może nawet gminy powinny stawiać y, swoje recyklomaty, bo też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby miasta czy wsi kupowały swoje automaty. Więc tak, no, te automaty będą na pewno kluczowym tutaj y, elementem tego systemu. A plastikowe opakowania po mleku też powinny być objęte tym systemem, bo ostatecznie one nie są w tym momencie mm -hmm. objęte? Nie są. Powinno to się zmienić? Nie są. I tak samo butelki szklane wielorazowe po piwie tymczasowo nie są. Przez następne dwa lata będą funkcjonowały te y, systemy kaucyjne, które już browary sobie utworzyły. Y, natomiast tak, no, pojawiają się, pojawia się też propozycja, żeby kartony po mleku czy sokach y, były, y, y, mogły być w tym systemie. Y, co ciekawe jest jak najbardziej taka techniczna możliwość. My jako dziennikarze mieliśmy okazję oglądać, jak to działa w praktyce, bo jedna z sieci testując takie rozwiązanie, pokazywała nam, że to działa zupełnie tak, jak, jak w przypadku butelek. No tutaj się pojawiają dwie kwestie, no bo z jednej strony jakby same już kartony w tej tradycyjnej zbiórce osiągają dosyć wysoki poziom zbiórki, więc tak naprawdę nie trzeba włączać ich do systemu kaucyjnego. No i sieci handlowe też zwracają na to uwagę, że... No to jest specyficzny rodzaj opakowania, bo mamy w nim właśnie soki, mamy w nim mleko, które, no to są, to są napoje, które się psują po prostu pod względem temperatury. I jeśli ktoś na przykład nie dokręci zakrętki, no to wiadomo, może się pojawić problem w postaci nieprzyjemnego zapachu, więc... No tutaj nie wiem, czy do końca jestem zwolennikiem, nie pamiętam też dokładnie danych, jeśli, jeśli chodzi o e, liczbę tych opakowań, jaka jest wprowadzana. Bo na pewno największym problemem, jeśli chodzi o wolumen, to ilość to aktualnie są butelki PET e, i puszki aluminiowe, na drugim e, nie na drugim miejscu. Na drugim miejscu są właśnie butelki szklane. E, no, tak jak wspominałem, samych butelek PET e, sprzedaje się miliard e, miesięcznie w Polsce, więc no, no to jest najbardziej palący problem. Tak podsumowując, co powinno się według Pana zmienić, żeby ten system jeszcze lepiej działał, czy powinna być wyższa kaucja, która rzeczywiście by zachęcała do częstszego oddawania tych butelek, czy więcej butelkomatów, mm. czy po prostu lepsze, wydajniejsze działanie hipermarketów, sklepów, jeżeli chodzi o to, o to zwracanie tych butelek? No tak jak mówiliśmy, na pewno, te, na pewno te butelkomaty by nie zaszkodziły, żeby ich po prostu było więcej i żeby one były gęściej rozmieszczone. Co do wysokości kaucji, no tutaj bym za bardzo nie szarżował, nie wiem, dałbym rok na przykład, żebyśmy sprawdzili, czy to, czy to jest sens jeszcze to zwiększać, jakoś tym manipulować. Niech, niech po prostu się ludzie przyzwyczają najpierw do tych 50 groszy, tym bardziej, że nie mamy tej drugiej stawki póki co złotówki, która miała być za butelki szklane. Ja natomiast jestem zwolennikiem, żeby jeszcze bardziej ułatwić odbiór kaucji w gotówce, bo to moim zdaniem bardzo ludzi by zachęciło do tego, żeby zwracali te opakowania. Co ciekawe, niektóre z sieci mają to znacznie ułatwione, bo... Po prostu sobie albo sobie wybieramy na etapie oddawania, już w butelkomacie, czy wolimy gotówkę, czy wolimy bądź zniżkowy, albo po prostu przykładamy telefon i na naszą kartę płatniczą e, pieniądze są od razu zwracane. Więc to jest bardzo fajne takie prokonsumenckie rozwiązanie. E, za którym ja tutaj bardzo bym optował i też, o ile sobie dobrze przypominam, były takie fajne badania, że do podwyższania tego poziomu zbiórki bardzo zachęcają wszelkiego rodzaju loterie, to znaczy, tak jak wspominałem, możemy przy butelkomacie wybrać albo zniżkę na, od razu na zakupy, albo gotówkę, albo wybieramy sobie jeszcze trzecią opcję, czyli chcę wziąć udział w loterii. No i są badania na to, że to bardzo ludzi zachęca do oddawania, oddawania tych opakowań. Kwestia, jak podchodzimy tutaj do gier hazardowych, bo to też jakiś tam jeszcze inny element. No ale tak jak mówię, w którymś, nie pamiętam, chyba w jakimś skandynawskim kraju to przeprowadzono, mhm. a być może nawet w Stanach Zjednoczonych to by musiał sprawdzić, że taka właśnie nutka hazardu dodatkowo jeszcze o te kilka procent potrafi zachęcić ludzi do, do zwrotu opakowań, więc być może na kolejne lata to też jest jakiś, jakiś sposób do rozważenia. No i oczywiście... Musi być, musi być edukacja, powinna być szeroko zakrojona kampania. Ministerstwo niby produkuje jakieś spoty, wytwarza jakieś tam rolki. Coś tam fajnego się działo, takie, takie, trochę z nutą humoru pojawiały się takie spoty i w internecie, i w telewizji. Natomiast no, moim zdaniem to, to, to powinno być jeszcze mocniej, żebyśmy wszyscy wiedzieli właśnie o tych naszych prawach, czyli że możemy zażądać gotówki, że sklep musi przyjąć nasze opakowania i te wszystkie rzeczy, o których już dzisiaj mówiliśmy. Jakub Wojajczyk, redaktor Zielonej Interlii, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był magazyn reporterów Radia Afera za realizację odpowiedzialny Szymon Dopierała, jeżeli chodzi o dźwięk, jeżeli chodzi o obraz, Mikołaj Pleciński i Franciszek Szymański. Tak jest tam również. A prowadzili go Mateusz Markiewicz i Zuzanna Pobłocka-Bulczak. My wam dziękujemy i zapraszamy niezmiennie za tydzień o godzinie 20. Dobrej nocy.